To jest wydarzenie o bardzo wielkiej konsekwencji. Wcześniej leciał samolot z dziennikarzami, jak i mieli duże problemy, żeby wylądować. To są nowe ofiary Katynia. Nic przez przypadek nie ma. Smoleńsk 2010. Wspomnienia, wywiady, komentarze blogerów. Specjalny program na antenie Polskiego Radia Armii Krajowej Jutrzenka w niedzielę 10 kwietnia od godziny 12. Zapraszamy!